Zapraszamy do wysłuchania materiału z centrum prasowego LEMON. Komisja Europejska, zwołując okrągły stół w 2006 roku, ustanowiła 7 standardów dotyczących reklamy. Dzięki nim będzie ona etyczna i odpowiedzialna. Regulacja jest samoograniczeniem swobód w zakresie komunikacji marketingowej szeroko rozumianej. Tak, aby przestrzegać nie tylko literę, ale ducha kodeksu, a zatem, aby nasze działania marketingowe były etyczne i były odpowiedzialne. Standard pierwszy. Popularyzacja oraz nagłaśnianie zasad we wszystkich formach komunikacji marketingowej, czyli między innymi reklamach. Jedną z najważniejszych części Kodeksu etyki reklamy jest rozdział dotyczący zasad komunikowania marketingowego. Zasady te obowiązują wszystkie formy komunikacji, począwszy od reklamy zewnętrznej poprzez komunikowanie w punktach sprzedaży, aż do projektowania opakowań. Standard numer dwa. Zapewnienie zgodności komunikacji marketingowej z duchem i literą kodeksu poprzez zaangażowanie szkoleniowe oraz doradztwo reklamowe. Pracownicy działów marketingu, wszystkich firm zrzeszonych w Związku Browary Polskie zostali prze, przeszkoleni w zakresie zasad samoregulacji reklamy Standard numer 3. Rozpatrywanie skarg konsumentów dotyczących reklam przez bezstronne, niezależne gremium. Skargi rozpatruje specjalna komisja powołana przez Radę Reklamy i jeśli skarga dotyczy branży piłowarskiej, wówczas w skład tej komisji nie może wchodzić żaden przedstawiciel w branży piłowarskiej. Standard czwarty. Szybkość decyzji. Zapewnienie sprawnego procesu rozpatrywania skarg i skrócenie czasu od jej złożenia do decyzji gremium rozpatrującego. Kiedy do Rady Etyki Reklamy wpływa skarga, to pierwszy krok, jaki Rada Etyki robi, to informuje o tym firmę, której ta skarga dotyczy. Potem zwoływana jest Komisja Rady Teki Reklamy i ta komisja zawsze składa się z trzech osób. Te osoby reprezentują zarówno świat biznesu, jak i świat reklamy i rozpatrują skargę. Potem ogłaszany jest werdykt w sprawie tej reklamy i tak samo taka decyzja znowu jest rozsyłana zarówno do osoby, która zaskarżyła, jak i do firmy, czyli właściciela danej kampanii reklamowej bądź reklamy. Standard piąty. Funkcjonowanie systemu sankcji, który minimalizuje ryzyko sięgnięcia po niezgodne z kodeksem formy komunikacji marketingowej. Rada Etyki Reklamy, trzeba powiedzieć, że to jest takie ciało, które nie ma takich plenipotencji, żeby karać pieniężnie, natomiast absolutnie ma obowiązek i to robi, że informuje daną firmę o tym, że dana reklama była nieetyczna i niezgodna z kodeksem etyki reklamy. I potem też te decyzje, które zapadają w sprawie danej reklamy są rozsyłane do mediów, które zajmują się ogólnie reklamą czy promocją. Standard 6. Poprawa stanu świadomości konsumentów. Odbiorca powinien być świadomy możliwości złożenia skargi i odpowiedniej procedury w tym zakresie. Konsumenci mogą złożyć skargę na reklamę piwa, która budzi ich zastrzeżenia korzystając z linków. Te linki są zamieszczone na wszystkich stronach marek piwa, tych producentów, którzy zrzeszeni są w naszym związku. Standard numer 7. Własny, niezależny od systemu skarg konsumenckich, monitoring komunikacji marketingowej. Niezależny to oznacza, że nie będziemy to robić my, tylko jednostki czy agencje do tego powołane niezależnie, a weryfikować na pewno będą to te podmioty, które w żaden sposób nie są związane ani z mediami, ani z reklamą. Od kiedy wprowadzono program, czyli od roku 2007, w większości państw członkowskich Unii Europejskiej znacznie podniósł się poziom skuteczności systemów samoregulujących. Jest jeszcze nieco do poprawy w kwestii rozpatrywania skarg oraz rozwoju własnego monitoringu rynku reklamy. Kolejne sprawozdanie zostanie przygotowane w roku 2011, a szczególny nacisk zostanie położony na poprawę stanu świadomości konsumentów.